Mielenie ze Zorem. No to co, zaczynamy? Nagrywamy? No tak, dobranoc Państwu. Już po raz ósmy w cyklu naszych rozmów o spisku 10 kwietnia spotykamy się z Państwem przed mikrofonem. Ja, czyli Joanna Mieszkowiulkiewicz oraz mój kolega, bloger i analityk Zezoro. Nisko Niskokłatający się jak zwykle tym z Państwa, którzy słuchają nas po raz pierwszy przypomnę naszą tezę wyjściową. Oboje jesteśmy zdania, że na tej małej łączce dosłownie wielkości ogródka działkowego na rubieżach północnego lotniska wojskowego w Smoleńsku nie miała miejsca żadna katastrofa. Powiedzieliśmy na ten temat już wiele w poprzednich naszych siedmiu spotkaniach, ale dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, zastanowić się nad bezpieczeństwem lotu i jego dokumentacją. Rozmawialiśmy przedtem na różne inne Tematy i podobnie jak nasz kolega bloger Free Your Mind, w skrócie nazywany Fymem, um, z, utwierdzamy się podczas tych naszych rozmów razem z naszymi słuchaczami właśnie w tej tezie, że 10 kwietnia 2010 roku, dwa lata temu, miała tam miejsce tak zwana maskirowka. Bezpieczeństwo lotu, dokumentacja lotu 10 kwietnia. wielokrotnie o tym słyszeliśmy, że tu polewy to latające trumny, że graty, bo to wiadomo, ruskie i tak dalej. Na zdjęciach, jak sobie przypominasz z Sywiernego, faktycznie widać było porczywałe ze starości, powleczone zielonymi liszajami pleśni jakieś złomowane drobne pokawałkowane części. W niczym nie przypominało to błyszczącego świeżutkim lakierem Tupolewa, który niedawno miał wrócić z generalnego remontu w Samarze. Ale zanim o nim nam poopowiadasz, to może najpierw pomówmy o kwestii podstawowej w ogóle. Czy latanie jest bezpieczne? Czy jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem, czy raczej odwrotnie? Ja może na, na od razu na wstępie na to zagajenie odpowiem, bo Uderzające w oczy słońce wiosenne na drugą rocznicę zmotywowało naszych radzieckich braci do wypucowania tego złomu i teraz się świeci. Wygląda jak świeżo pomalowany. Ja jestem w stanie się nawet założyć, od, <grym> z poważne pieniądze, że to nie zostało umyte, tylko zostało pięknie odpicowane świeżym lakierem. Tak na właśnie konfrontacyjnie po to, żeby pokazać wszystkim debilom świata już nie pozostawiać żadnych wątpliwości, że ten złom, który był pokryty zielonymi liszajami, po dwóch latach zamienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w prawie nowy złom, świeżuteńki, świecący pięknie na obchody rocznicy, także możemy go teraz podziwiać na zdjęciach żeby sobie odświeżyć te, te, te wspomnienia prawdopodobnie żeby na nowo przeżyć te wzruszenia żeby mocno wbić w pamięć że dysponentem właścicielem i władcą tego miejsca jest radziecki oficer jeżeli będziemy grzeczni to może za 50 lat zobaczymy tę złą u siebie, a może i nie może nie zasłużymy no nie wiem, jak to będzie, nasi przyjaciele pracujący w, przyjaciele w cudzysłowie, sprawujący nad, nimi nad nami władzę, wyglądają na coraz bardziej przestraszonych. Ludzie zbierają się na pochodach. Z ciemności wyszło, zapomnienia wyszło słowo zamach, które przez półtora roku było na indeksie. Obecnie już każde dziecko wie, że jakiś zamach miał miejsce. No, byłby czas, żeby przystąpić do zdekodowania, jak ten zamach się naprawdę odbył. Więc tak wygląda już powoli, zaczyna to przybierać racjonalne kształty, te nasze rozmowy. Przy <śmiech> przybliżają nas coraz bardziej do tego racjonalnego dyskursu, gdy mowa jest o faktach, o rzeczach możliwych o doświadczeniach fizycznych i technicznych a nie dyskutujemy, obrzucamy się obelgami propagandowymi z telewizora. To już jest dobrze, aczkolwiek do prawdziwej dobroci to jest jeszcze bardzo daleko, więc musimy się mocno skupić. Wracając do, do, po tym uderzeniu błyszczącego lakieru do meritum, czy samoloty są bezpieczne, czy można nimi latać i tak dalej no to ja może statystyki przytoczę latanie jest o rzędy wielkości bezpieczniejsze od komunikacji naziemnej najbardziej niebezpiecznym wypadkowym jest oczywiście indywidualny samochód jeżeli chodzi o tysiąc o ilość kolizji i wypadków śmiertelnych na godzinę jazdy albo na tysiące czy miliony ludzi używających tych pojazdów drugim w kolejności są są inne mody transportu lądowego to są, to są koleje i na samym końcu jeżeli chodzi o wypadkowość jest lotnictwo, dlatego że ono jest najnowsze najbardziej nowoczesne, to jest najnowsza gałąź transportu powstało w lotnictwo cywilne na początku wieku XX, czyli nawet nie całe 100 lat temu. I od samego początku było najbardziej nowoczesną gałęzią techniki. W związku z tym wszystkie nowiny techniczne były tam wprowadzane. Ono było motorem napędowym rozwoju technicznego. Cudem było to, że w ogóle pojazd cięższy od powietrza mógł się unieść w XIX wieku twierdzono, że jest to niemożliwe i wielcy fizycy, też nobliści twierdzili, że przecież to, to jest absolutnie nie bierzemy tego pod uwagę to co Juliusz Werny tam w tych swoich książeczkach malował, to jest absolutna bzdura, to jest niemożliwe, maszyna cięższa od powietrza się, nie, nie ma prawa unosić w powietrze okazuje się, że da Vinci i Werny mieli rację takie maszyny latają i nawet całkiem Dobrze i sprawnie i punktualnie i bezpiecznie, Polska była na samym początku tego wyścigu w czołówce peletonu, jedno z pierwszych lotnictw europejskich cywilnych było właśnie w Warszawie. Te pomieszczenia, które były używane w latach 20. jako port lotniczy okręcie międzynarodowe, to są. Obecnie to jest część wojskowa, tak zwanego lotniska Okęcie. Tam są, mieszczą się te hangary sławne, które niedawno wzbudziły tyle kontrowersji. To są przedwojenne hangary. Na ten temat porozmawiamy osobno, być może, bo to jest rzeczywiście ważny temat. No, przy tej okazji pojawiły się zdjęcia z archiwów tych hangarów. One pokazywały piękną architekturę, jak to było tam. W stylu modernistycznym zbudowane, to znaczy między nimi, między tymi hangarami były łączniki biurowe z korytarzami, bardzo pięknie przeszklone, prześwietlone, z fantazyjnymi takimi witrynami i balkonami które, widokowymi, które umożliwiały obserwację tego, co się dzieje na, na, na płycie lotniska. To było bardzo ładnie wszystko wykonane tak starannie i, i z, z dużą pieczołowitością i tam no, przyjemnie było na tym lotnisku spacerować i być klientem tych linii lotniczych. One od lat dwudziestych regularnie latały stamtąd samoloty, lotów właśnie do Europy i też za ocean. Także Polacy się absolutnie nie mają czego wstydzić w lotnictwie, jeżeli chodzi o historię. Co prawda, faszyści później to pieczołowicie przed odejściem wszystko zbombardowali, ale po wojnie na tym samym miejscu odbudowano te same budynki, czy w tym samym dokładnie w tych samych punktach konstrukcyjnych, stojące na tych samych fundamentach, odbudowano to i te budynki można sprawdzić na historycznych mapach, stoją dzisiaj dokładnie w tych samych punktach. Ponieważ, no zburzono ściany i, i zburzono to, co jest na wierzchu, ale konstrukcje, rysunki konstrukcyjne istniały, dało się to na fundamentach odbudować w podobnej postaci jak to było przed wojną, bo było to nowoczesne, więc można było bez dużych ingerencji w, w konstrukcję, bez żadnych nowych dogodnień odbudować się tak jak było, bo to było nowoczesne i mogło dalej pracować. To, no i okazuje się, że jeżeli ktoś tego nie zburzy, to może pracować do dziś. No dobrze, ale wróćmy teraz do tego Tupolewa, o którym mówiło się szczególnie po 10 kwietnia. W rozmaitych wywiadach pytano polityków, pytano aktorów, pytano poetów, czy Tupolew, ich zdaniem, to latająca trumna i wszyscy przetakiwali. Czy rzeczywiście Tupolew jest bardziej niebezpieczny na przykład od Boeinga? No Tupolew na pewno jest nie... Jest jest wypadkowym samolotem, bo ich zbudowano ponad tysiąc, niewiele ponad tysiąc sztuk i z tej liczby wydarzyło się około 110 katastrof. Czyli, czyli ponad 10%, tak? Tak, można powiedzieć, ale te katastrofy, które miały miejsce, to, to nie są tylko wypadki polegające na rozbiciu samolotu, często, często to są tak zwane twarde lądowania techniczne, które są z powodów usterek technicznych, z powodu usterek sterowania, czy silników. Nie jest to dziwne, jeżeli wziąć pod uwagę historię lotnictwa rosyjskiego, radzieckiego, dlatego, że Tupolew to była podstawowa maszyna Komunikacyjna, pasażerska na dużych terytoriach, na wielkich przestrzeniach Rosji, wystarczy spojrzeć na mapę. To specjalnie, właśnie na, na te ich przestrzenie wielkie do komunikacji między dużymi miastami z krańca do krańca po kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów, tylko ta maszyna mogła w racjonalnym czasie je pokonywać. Konstrukcja, co prawda. Pochodzi z lat 60., ale jest, można powiedzieć, technicznie sprawna do dzisiaj. To znaczy, te samoloty nadal latają w Rosji właśnie dlatego, że no, nie ma lepszego modelu w tej klasie lepszego w tym znaczeniu szybkości do, do innych parametrów. Po prostu ten, to jest najszybszy obecnie latający samolot pasażerski. W tej klasie, bo on osiąga prędkość poddźwiękową 1050 km na godzinę. To jest prędkość przelotowa. Lata na bardzo wysokim pułapie, szybko się wznosi, w związku z tym, no jest to z, na, na wielkim terytorium, takim jak jest Rosja, to jest doskonały środek komunikacji. Niestety jest przestarzały w tym znaczeniu, że nie modernizowano odpowiednio szybko i sprawnie jego silników. Jego napędy są paliwożerne. znaczy On po prostu dużo żre paliwa, czyli nie jest ekonomiczny na dzisiejsze warunki. No i druga sprawa. Te silniki niestety mocno hałasują, znaczy te napędy, które produkują Rosjanie, oni za mocno nie dbali o tłumienie hałasu. No i one po prostu ryczą nieprawdopodobnie, więc z tego powodu są nie są dopuszczone z powodu przekroczenia norm hałasu na większości lotnich z europejskich. No proszę, ale na wiernym obecni tam świadkowie nie słyszeli tego samolotu, albo prawie nie słyszeli. A więc to co mówisz, to tutaj jest jakaś sprzeczność w tym, w tym poznawczym znaczeniu. No właśnie, te, te, te, te silniki tu polewa, ich są trzy, to znaczy dwa główne i ten ogonowy silnik, który napędza jego turbina napędza sprężarkę To są te same silniki, które są montowane sołowiowa, które są montowane na tych ciężkich samolotach transportowych i U76, te które stoją obecnie na płycie lotniska z w pozostałość pułku lotnictwa transportowego dalekiego zasięgu te samoloty transportowe nośności powyżej 50 ton to znaczy w zależności od modelu to 50-80 ton nawet ładunku mogą brać to są naprawdę kolosy no mają cztery silniki tego typu na skrzydłach tego samego typu, który ma tu polew i one ryczą no bardzo donośnie no dobrze, rykrykiem, ale jeszcze jeżeli chodzi o bezpieczeństwo lotu dochodzi tutaj tak zwany czynnik ludzki, czyli wyszkolenie i umiejętności pilotów oraz służb naziemnych, czyli co chciałabym zapytać, mianowicie jak oceniasz, czy nasi piloci, nasze służby naziemne gorsze są od światowych? Czy ten kapitan Protasiuk, świętej pamięci, świętej pamięci Robert Grzywna to były debeściaki, jak podobno nazywali sami siebie rzekomo w, tym, w tych nagraniach z Czarnych skrzynek, czy byli naprawdę dobrzy? Wypadałoby to przypomnieć autora tych słów, który wprowadził te, to kłamstwo no, poniżej godności oficera, i inżyniera poniżej godności Polaka, bym powiedział. Historię o Debeściakach wymyślił i wprowadził do obiegu pan profesor Artymowicz, to jest samozwańczy autorytet, który w, w, lansował się przez długie miesiące w, te, w telewizji TVN i w gazecie pana Adama tam oraz w internecie publikował wiele materiałów polemicznych i technicznych, pseudotechnicznych a propos tej katastrofy i właśnie korzystając z tej swojej technicznych znajomości tematyki został uznany za wiarygodny również w dziedzinie propagandy. Dzięki temu to jego powiedzenie debeściacy z Zostało przyjęte i ono się bardzo długo utrzymywało, raniąc nie tylko rodzinę kapitana Protasiuka, który był wspominany przez wszystkich jako prymus. Jemu koledzy zazdrościli. No muszę ci powiedzieć, że kiedy ja przeczytałam y, Okiem Laika, naprawdę przeczytałam jego y, CV, jego Curriculum Vita y, zawodowe, y, to sprawy spadłam z fotela, nie zdawałam sobie sprawy, że można być aż tak, aż tak dobrze wykształconym w tak młodym wieku. No to był typowy przykład Prymusa takiego z, z, z małego miasta, którego rodzice kierują w tym kierunku. Oni byli bardzo z niego dumni. To, to jest człowiek, który był dobrze wykształcony, ale takich są setki. Można powiedzieć, że jego życiorys jest wielu innych młodych ludzi naśladuje. Dlatego, że no chcą być dobrze w jakiejś dziedzinie i bardzo się starają o to. I mają też dzisiaj możliwości, kiedy ja porównuję możliwości, jakie stały do dyspozycji mojego pokolenia, w latach 60. i siedemdziesiątych, no to rzeczywiście to jest nieporównywalne zupełnie, dlatego że przed tymi ludźmi dzisiaj stoi świat otworem i najlepsze szkoły na świecie stoją przed nimi otworem. No ale do tego potrzeba ogromnego samozaparcia i bardzo dużej do, dozy pracy. Tak. On tej pracy wkładał zawsze najwięcej i dlatego był nagradzany i był wyróżniany przez, swoją, przez swój upór. On był po prostu zawsze pierwszy, i to jest droga awansu taka pracowita to nie był żaden gwiazdor był po prostu skromny chłopak który bardzo się starał i był przez to przez kolegów no niekoniecznie lubiany w tym znaczeniu bo on zawsze był nacenzurowany na bo on zawsze był najlepszy zawsze miał najlepsze oceny zawsze miał, był punktualny wszystko miał w porządku nigdy nie brał udziału w tych wszystkich rozgrywkach dziwnych, nie miał żadnej nagany. To jest w ogóle ewenement w tej jednostce, gdzie on służył, bo tam wszyscy mieli po ileś tam czarnych kresek, a on nie miał żadnego minusa. Wszyscy jego dowódcy pisali mu opinię w, w superlatywach. Po prostu on się był takim no, książkowym prymusikiem. I no nie chcę zgadywać jak na słowa o tych debeściakach reagowali jego rodzice. Ale wróćmy teraz może do tego bezpieczeństwa. Jakie instrumenty jakie metody zapewniające bezpieczeństwo lotu istnieją w samolotach oraz w infrastrukturze naziemnej? Ja może jeszcze dokończę o, tych, o jego doświadczeniu, bo tam było od... Dnia Zero Rosjanie bardzo mocno trąbili, że ci goście, co tam przylecieli, to oni nic nie rozumieli, oni byli słabo wyszkoleni, słabo wyszkoleni. Potem to potwierdziła w raporcie pani Anodina, że to oni źle kształceni, nie, nie robili badań i ćwiczeń obowiązkowych, regularnych, dlatego nie mieli dobrze opanowanej maszyny, a w ogóle Protasiuk to miał bardzo mały nalot, więc nie powinien nawet na tych samolotach latać. No, Potasiuk okazuje się, że z żyjących pilotów dostępnych w Polsce, to ma największy nalot na tej maszynie. Tu polew, bo on miał 3000 godzin na tym modelu, a sam w swojej karierze miał 3, łącznie tysiąca godzin nalotu. Jeżeli by to, a na tych maszynach często jest tak, bo one szybko latają, że się wsiada do, do samolotu i za godzinę, półtorej się ląduje. Więc jeżeli by te 3,5 tysiąca godzin lotów y, podzielić równo, załóżmy codziennie jest jedna godzina. Często jest tak, że, że lot jest na przykład jeden w tygodniu, czasami są dwa, czasami żadnego. tak? Y, jeżeli by codziennie latał godzinę, no to te 3,5 tysiąca godzin, świątek, piątek i niedziela, wystarczy na 10 lat. 10 lat latania. Więc to mówienie o tym, że człowiek z takim doświadczeniem jest kiepskim pilotem, no to jest jakaś, jakieś nie tylko nieporozumienie, ale i nawet nie dezinformacja. To jest ordynarne, bezczelne, hamskie kłamstwo i jeżeli Rosjanie to gdzieś tam piszą w swoich szmatławcach, to można się z tym pogodzić. Ale jeżeli to mówią tak zwani polscy technicy i polscy lotnicy, no to jest nie tylko potwarz, ale zdrada stanu. Protasiew był jednym z najlepiej wyszkolonych lotników w Armii, w armii w Polskiej. Historii pol w historii lotnictwa polskiego, można powiedzieć, prawda? To znaczy, no tak, tak wielkim bohaterem może nie był, ale... Ale na pewno w tej swojej kategorii, zarówno w Polsce, jak i w Europie, no nie miał się, nie powinien się szczególnie wstydzić i mógł latać na różnych maszynach, bo on miał certyfikaty na różne samoloty. I jeżeli by zrezygnował ze służby w wojsku, to bardzo szybko by znalazł zatrudnienie w liniach cywilnych z bardzo dobrym wyposażeniem, uposażeniem. Na zachodzie? Wszędzie, bo po prostu on nie miał kłopotu z, żadnym, z żadnymi maszynami, a ja miał najwyższe, najwyższe certyfikaty, jeżeli chodzi techniczne, znaczy jako pilot. Tam są pewne klasy w w zależności od tego, co, na czym potrafi latać i doświadczenie. No i są pewne egzaminy tej biegłości w tych poszczególnych klasach maszyn. Czyli on te, on te wszystkie egzaminy zdawał i zaliczał i, i, i się kształcił, bo lotnicy przecież też powinni ćwiczyć swoje umiejętności. On to robił regularnie i, i z przejściem do, do, do, do innej roboty na innych maszynach czy na, na innej linii nie miałby żadnych kłopotów, dlatego że odrzutowiec pracujący w armii, na potrzeby prezydentów i ministrów musi spełniać najwyższe standardy umiejętności i piloci którzy latają w liniach cywilnych na odrzutowcach tych pasażerskich nie spełniają tych kryteriów w większości wypadków odwrotnie piloci którzy te, takie maszyny operują w wojsku zazwyczaj spełniają wszystkie kryteria, które nam przewoźnicy cywilni mogą postawić. Dziękuję ci, że oddałeś sprawiedliwość kapitanowi Protasiukowi. Żałuję tylko, że na pewno nie usłyszą tego jego rodzice, ale jestem przekonana, że z biegiem czasu jego nazwisko będzie coraz bardziej popularne i nie tylko szkoły i nie tylko jakieś organizacje, ale będą chciały nosić jego imię, ale również będą powstawały rozmaite grupy młodych ludzi, które będą chciały się wzorować na jego rzetelności i jego umiejętnościach. No cóż, co mogę powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało teraz patetycznie. Powiedzmy sobie cześć jego pamięci w tym momencie i cześć pamięci Roberta Grzywny. A wracając do techniki, do instrumentarium. Jakie instrumenty i jakie metody zapewniające bezpieczeństwo lotu istnieją generalnie w samolotach oraz w infrastrukturze naziemnej? my co prawda od dwóch lat dokonujemy przyspieszonych kursów w zakresie nawigacji i samolotowej, lotniczej, ale mimo wszystko może taki krótki jakiś w trzech zdaniach jeszcze ekstra kurs by się teraz przydał zabezpieczenia mowa jest o, o, o instrumentach nawigacyjnych czy zabezpieczenia chodzi mi o to tak pasywnych. na ziemi co się znajduje na ziemi powiedzmy to dosłownie hasłowo tylko mhm. żeby samolot mógł e, bezpiecznie wystartować i wylądować jakimi drogami leci e, do celu, bo wiadomo przecież, że nie może sobie latać, jak mu się żywnie podoba, podobnie jak samochód jedzie jakimś, jakąś drogą, jakąś autostradą, prawda? I następnie co się znajduje w samolocie samym, żeby można było bezpiecznie wystartować i bezpiecznie wylądować, szczególnie w, w sytuacji zagrożenia? Na ziemi to są przede wszystkim radary wszelkiego rodzaju, instrumenty radaropodobne kierunkowe anteny, które odbierają sygnał z, z transpondera, który jest na samolocie. Transponder to jest takie urządzenie, które się zgłasza i podaje swoje, swój numer na zapytanie radiostacji. Czyli, że można w każdej chwili tak lecący samolot zidentyfikować i odnaleźć go na mapie nieba oprócz radarów czyli są dwa systemy na ziemi, które umożliwiają one są niezależne nawet co chyba są strony internetowe, gdzie nawet każdy laik jak ktokolwiek z naszych słuchaczy może wejść na określoną stronę i zobaczyć, co w tym momencie dzieje się prawda, na niebie, załóżmy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Rosji i tak dalej, prawda? Tak, to są radary, radary i te obrazowania transponderów. Transpondery w lotach cywilnych są jawne, to znaczy można się łatwo dowiedzieć, sprawdzić, jaki numer ma dany samolot. Przylatujący, Ale ten lot był wojskowy. Przylatujący nad nami. Mhm. Więc to po prostu można sprawdzić, bo to, to jest jawne i, i to nie może mieć żadnej tajemnicy właśnie ze względu na to bezpieczeństwo. Druga sprawa to radary, które obserwują to, te jawne radary, cywilne kontroli obszaru tak zwanej, gdzie y, wieże kontroli lotów y, na takim okrągłym ekranie widzą nie, całą okolicę w jakimś tam promieniu tam się pojawiają te kropki ruchome, to są właśnie te samoloty widać echo wszystkich obiektów które się znajdują na tym na, na tym terenie ale y, to jakby z, widok, widok z góry czyli są też radary Poziomy, gdzie widać wysokość poszczególnych obiektów to chodzi głównie o te radary zbliżeniowe w bliskim kręgu lotniska w kręgu przylotniskowym tam gdzie się kontroluje nie tylko miejsce danego obiektu geograficzne ale też jego wysokość i wysokością się steruje czyli widać wszystkie, można w każdej chwili każdy obiekt w bliskim otoczeniu tego lotniska umiejscowić dokładnie gdzie on jest XY na mapie oraz w jakim punkcie wysokości się znajduje i obowiązkiem kontroli lotów, czyli tych wszystkich ludzi, którzy sterują przepływem tych obiektów jest dopilnowanie, żeby tam nie dochodziło do kolizji, oni za to odpowiadają nie pilot samolotu odpowiada za swoje bezpieczeństwo, oczywiście też, bo jest tym kierowcą tej, tej taksówki i nią powozi, no ale obowiązek moralny i koordynacji tego całego ruchu w powietrzu, żeby było bezpiecznie i nie dochodziło do żadnych sytuacji awaryjnych, niebezpiecznych, spoczywa na kontrolerach lotu. Oni muszą tak planować ich trasy, aby nie dochodziło między nimi do kolizji. I to robią ci. ci ludzie siedzący przed monitorami właśnie obserwujący to niebo w otoczeniu lotniska to jest bardzo stresująca praca wymagająca ogromnego, z, z ogromnej koncentracji i bardzo odpowiedzialna bo od no, jakości pracy tych ludzi zależy bezpieczeństwo tych samolotów tam po prostu nie może dojść do żadnej wpadki jeżeli będzie błąd no to on może się skończyć tragicznie no bywały takie przypadki i teraz w tym kontekście tym bardziej zdumiewające jest i jednoznaczne w swojej wymowie to, że z okęcia zginął cały monitoring, a przypomnę, że monitoring sporządzany jest potrójnie właśnie po to, żeby w, razie, w momencie, gdy jakaś jedna wersja ulegnie zniszczeniu, wszystko to jest nagrywane na twardy dysk, trzy razy równolegle. W momencie gdyby się zniszczył jeden, to jeszcze mamy drugą, drugi egzemplarz, gdyby się zniszczył drugi, to jeszcze jest trzeci. 10 kwietnia zniknęły wszystkie trzy twarde dyski z zapisem wylotów, w tym, w tym właśnie wylotu naszego Tupolewa. Znaczy być może one, z, one zniknęły w Warszawie i są dla nas niedostępne, natomiast nie zniknęły na świecie. Ja może teraz opowiem e, w uzupełnieniu tego, jak to się dzieje e, od strony kontrolerów lotów na, na lotnisku. Uzupełnię e, ta łączność, e, którą w, widać na, na odczytach i, i, i raportach kontroli lotów jest cały czas utrzymywana drogą radiową. Z każdym z samolotów non-stop istnieje łączność radiowa na różnych zakresach. I Kontrola lotów musi utrzymywać tę łączność non-stop i pilot statku powietrznego ma obowiązek również utrzymywać łączność non-stop z kontrolą lotów. Nie odbywa się to w trybie ciągłym, w tym znaczeniu, że pilot musi cały czas gadać albo cały czas mm, słuchać, ale w, w trybie czuwania, jeżeli kontrola obszaru z danego terenu przekazuje go samolot dalej, to wskazuje mu, jaką częstotliwość najbliższej stacji, która będzie nadzorowała jego lot, ma włączyć, czyli radiostację mm, pokładową, na jaką częstotliwość trzeba ustawić aby tam się zgłosić i ewentualnie jakieś dodatkowe polecenia które kontrola lotów ma do danego statku powietrznego pilot lecąc samolotem nie porusza się dowolnie także wsiada sobie do, do, do, do samolotu i odlatuje, bo taki ma pomysł musi wypełniać zaplanowany przelot. I po to właśnie, żeby nie dochodziło w powietrzu do kolizji, jest wysoce specjalizowany międzynarodowy system kontroli lotów. On się nazywa w Europie Eurocontrol. I jest to system, który pracuje już od kilku, chyba od, od lat już trzydziestych w jego tworzeniu brało udział istotny delegacja polska w tworzeniu tego prawa międzynarodowego dlatego właśnie, że Polska była jednym z liderów lotnictwa w Europie więc istnieją wręcz ślady polskiego prawodawstwa w tej mierze Polska była założycielem tej organizacji międzynarodowej ona się nazywa po europejsku Pansa. można sobie znaleźć łatwo biuro w Warszawie tej organizacji kontroli lotów międzynarodowej polega to na wielostronnym wzajemnym informowaniu się o ruchu powietrznym ten system jest wysoce zautomatyzowany do niego są wszyscy podpięci z tymi swoimi radarami komputerami radiostacjami po to właśnie żeby to lata nie było bezpieczne czyli to co mówię tutaj o kontroli lotów na wieży na, w, w momencie startowania czy lądowania tego samolotu kontroler naprowadza samolot prowadzi go, wydaje mu polecenia to dotyczy całej drogi całej podróży ta cała podróż jest zaplanowana i jest w systemie kontroli lotów międzynarodowym zapowiedziana to polega na międzynarodowym uzgodnieniu lotu, kiedyś to się odbywało na zasadzie telegramów później telexowo się te łączność tworzyło, a obecnie jest to robione komputerowo, niemniej jest to dokładnie według tych samych procedur, mianowicie czyni się to za pomocą tak zwanych depesz w depesze jest napisany plan lotu zgłasza się depesze do systemu komputerowego, tutaj zmarły tragicznie pilot Szpineta taką depeszę papierową pokazywał, plan lotu samolotu z prezydentem na pokładzie ta depesza jest, miała, plan lotu miał być zarejestrowany w systemie komputerowym ten wydruk papierowy na jednym ze stanowisk międzynarodowego kontrolu, kontroli lotów na przykład na, na Okęciu te jednostki, te terminale są numerowane. Tam operatorzy mają swoje hasła, są z imienia nazwiska znani, mają swoje dos, dostępy i tak dalej. Wszystko jest wysoce sformalizowane. Tam nikt po stronie nie ma dostępu. Wpisuję taką depeszę, ona jest wówczas widoczna w ruchu międzynarodowym i wszyscy. Ci, którzy są po drodze i też inni z innych krajów, czy z Japonii, czy z drugiego końca świata mają tam wgląd, mogą zobaczyć jaki jest plan lotu. To jest jawne, tu nie ma żadnych tajemnic. Jest zaplanowany lot, wiadomo jaka maszyna, na jakiej trasie, którędy będzie leciała, na jakim pułapie, z jaką prędkością, jaki ma call sign, czyli nazwę, jakby się przedstawiała w czasie lotu, jakiego typu technicznego to jest maszyna czyli nazw nazwę maszyny techniczną, czyli w, w tym wypadku to było tu 154 I W zależności od tego, kogo ma na pokładzie, no to zwyczajowo podaje się call w przypadku samolotu z prezydentem to miał call sign 101 PLF101. Taka depesza, żeby do dokonać lotu międzynarodowego y musi zostać zarejestrowana w tym międzynarodowym systemie i musi zostać potwierdzona. To znaczy, że w Polsce to odbywa, robi to na swoim terytorium Polska kontrola lotów, czyli Polska kontrola przestrzeni powietrznej, czyli PANSA, ta organizacja z siedzibą w Warszawie, która odpowiada za polską przestrzeń powietrzną i tu koordynuje wszystkie loty na naszym terytorium, a na zasadzie konwencji właśnie międzynarodowej, której Polska jest członkiem, na terytorium Rosji, ich organizacja lotów na zasadzie wzajemności, symetrycznie. Rosjanie widzą, że Polska zgłasza taką depeszę, że chce wykonać taki lot. Muszą potwierdzić ten plan lotu, który jest tam wpisany. Odbywa się to zazwyczaj w przypadku samolotów państwowych, czyli tych należących do rządu. Tak jak w tym naszym przypadku ten Tupolew. Załatwić to za pośrednictwem ambasady, bo to jest sprawa dyplomatyczna i polska ambasada w Moskwie taką depeszę yy, ma jej kopię i do, jej obowiązkiem jest dopilnowanie zarejestrowania tego, yy, tego planu lotu że rosyjska kontrola powietrzna wydaje zgody dyplomatyczną na taki lot w, jaki, w jakiej postaci a no w takiej, że ktoś nam wydaje polecenie konkretnemu operatorowi w systemie kontroli lotów, żeby potwierdził tę depeszę, i ona się ujawnia wtedy, że jest postemplowana, w cudzysłowie potwierdzona jest przez Rosjan, czyli że ten plan lotu z takim planem minutowym, godzinowym na tym tą i tą trasą jest tą i tą maszyną jest zaakceptowany, oni są o tym poinformowani i wydają na to zgodę i w związku z tym możemy bezpiecznie wystartować bez takiej zgody bez takiego zarejestrowania takiej depeszy, czy takiego planu lotu, żaden samolot nie ma prawa opuścić lotniska. Nie ma prawa wylecieć. Kontroler lotu, ten który wypuszcza samolot w podróż, ma oczywisty obowiązek sprawdzić, że ten samolot ma zaplanowaną trasę i ma prawo dolecieć do miejsca przeznaczenia. To jest jego obowiązek. I na czym polegało? na czym polegało klu tej depeszy, której kopie, czy ty wydruk, znaczy nie kopię, tylko wydruk zaprezentował w mediach świętej pamięci Dariusz Spineta wówczas? No właśnie polegało na tym, że tam była specjalnie prawdopodobnie popełniana literówka, pomyłka uniemożliwiająca rejestrację takiej depeszy, czy takiego planu lotu. Tam było zamiast punktu granicznego. ASKIL, ASKIL, wpisane było, było AXIL. AXIL. I ta, ta literówka u nim, skutecznie uniemożliwia zarejestrowanie tego w systemie, ponieważ te punkty komunikacyjne są skatalogowane. I te nazwy są w komputerze, więc muszą być takie, a nie mogą być inne. Punkty. Czyli nie ma takiego w ogóle takiego punktu kontrolnego AXIL. Nie czegoś ma. takiego w ogóle nie ma, w związku z tym system tego nie przyjmie. Tak i właśnie tutaj jest jeszcze warto wspomnieć o tych punktach y, kontrolnych. One są, plan lotu w tych poszczególnych punktach jest minutowo określony i w danym punkcie, o danej godzinie, danej minucie, według tego planu lotu, który jest zgłoszony w systemie, na poszczególnych etapach podróży, poszczególni odpowiedzialni za Dany wycinek terytorium, tam gdzie jest, w danym kraju kontrola lotów operuje, są osobiście odpowiedzialni za przebieg tego lotu. To znaczy, ten kontroler, który ma na swoim terenie, na swoim radarze o tej godzinie dyżur i prowadzi ten samolot, to wiadomo kto to jest, bo to jest ten, który ma w tym momencie dyżur. On odpowiada za przebieg tego lotu na jego terenie. I tam jest kwestia wysokości przelotu kwestia godzin gdzie on się ma pojawić więc jeżeli samolot tam ileś tam minut bodajże 15 minut nie pojawi się w danym miejscu według planu no to wszczynana jest odpowiednia procedura alarmowa, czyli ten kontroler musi sprawdzić gdzie on jest miał być tutaj o 7.15 ten samolot o takim i takim numerze taki call sign, nie zgłosił się więc następuje jego poszukiwanie tak? I to się dzieje automatycznie. Dlaczego? Bo ten kontroler tego pilnuje. Bo on ma te wszystkie depesze na swoim zmianie, wszystkie plan lotów ma przed oczami. On widzi, co jest na jego terenie. Kto leci, którędy, w jaką stronę, z jaką prędkością, na jakiej wysokości. On tego pilnuje. Za to odpowiada. I to na Właśnie... całej trasie przelotu to czynią ludzie, którzy są w tym samym czasie podpięci do międzynarodowego systemu kontroli lotów i działa on bezawaryjnie, bezszmerowo, bez ustanku, non stop od kilkudziesięciu lat. A ja, Może przypomnijmy tylko, że ten punkt nawigacyjny ASKIL e, leży nieomal e, na granicy Polski z Białorusią. E, także tutaj e, jeszcze polscy kontrolerzy lotu powinni dokładnie wiedzieć, co się dzieje z samolotem w tym punkcie, prawda? To znaczy oni muszą przekazać go, oni, ten, ten punkt jest to jest miejsce graniczne i w tym na, na nim się następuje po to jest wyznaczone na granicy że na nim następuje przekazanie czyli że polska kontrola lotów przekazuje go białoruskiej kontroli i podaje następna stacja czy następne na, na tej jest kontrola lotów np. w Mińsku obszar kontrola obszaru Mińsk częstotliwość taka i taka. Y, y, y, y, y, y, proszę się tam zgłosić. Tak? Albo kontrola lotów wlatujecie za 3 minuty, za 5 minut wlatujecie w kontrolę w obszar białoruski, kontrola obszarów Mińsk, taka i taka częstotliwość. Jesteście oczekiwani. Zgłosiliśmy was. Tak? Od punktu Askil do Smoleńska jest 67 km. No jeszcze, jeszcze jak się dołoży krąg nad lotniskiem, e, to jest e, może jakieś 80 km, prawda? Do wylądowania, do momentu wylądowania. 31 minut podobno e, wynosi, wynosi planowy lot e, Tu-154 od punktu Askil e, do wylądowania. Tak, bo on lata bardzo szybko, więc te kilkaset hmm. kilometrów on pokonuje po prostu... Przez 20-30 minut. I to się odbywa, właśnie musi być tak szybko i łatwo i sprawnie zorganizowane, po to, żeby to, ten lot mógł się w ogóle odbyć. Wszyscy muszą szybko się ze sobą porozumiewać. Ja uzupełnię może, jak, jak inaczej może wyglądać ta komunikacja, czy przekazywanie. Pilot jest widziany na radarze, tak, zbliża się do tego punktu. Kontroler polski go żegna, mówi mu, za 5 minut jesteś nad ASKIL, zgłoś się na, na tej tej częstotliwości kontroli obszaru mińsk jesteś oczekiwany, powiedzieli mi, że sprawdzają, sprawdzają lotniska zapasowe. Nie mam potwierdzenia pominięciu ASKIL. Zapytaj kontroli, jakie są um, warunki na lotniskach zapasowych bo nie mam tego potwierdzenia. Czyli w trakcie lotu kontrola też współpracuje aktywnie z, z pilotem. Czyli podaje. Ona jest po to, żeby go obsługiwać. Rozumiemy się? Aktywnie mhm. podaje mu informacje, bo ma do nich dostęp do tego systemu. Pilot oczywiście sam z siebie też może gdzieś dzwonić tak, i to sprawdzać, ale to nie, do, nie należy do niego. On ma być obsługiwany, więc ten kontroler na ziemi cały czas mu podaje aktualne informacje dotyczące pogody, dotyczące zdarzeń, które się tam w jego okolicy dzieją i także pilotuje, czy pomaga mu w nawigacji według dalszego planu, czyli uzgadnia te rzeczy, które nie są, które były niejasne w trakcie lotu. Czyli w trakcie lotu, jeżeli plan na przykład nie może zostać spełniony i to kontroler wie, że coś się wydarzyło, to wykonuje jakąś działania awaryjne. Komunikuje się, uzgadnia i tak dalej i wynik tych uzgodnień komunikuje pilotowi. Mówi mu tak, to lotnisko zapasowe zostało zaktualizowane, bo jest tam ciężka mgła i tam nie można lądować. Ustaliliśmy inne. Rozumiemy się? W trakcie, było w planie lotu napisane, że jest na przykład lotnisko docelowe, to jest Smoleńsk, lotnisko awaryjne, Witebsk. Tak? To nie może zostać spełnione, bo coś się stało w, w trakcie kontrola. To w każdym lotów, razie to według tego ustalić... nawet fałszywego y, planu lotu tej depeszy nawigacyjnej tej depeszy dotyczącej lotu tu polewa w dniu 10 kwietnia. Właściwie od momentu przekroczenia tego ASKIL do wylądowania no, można wyliczyć, wyliczyli to nasi koledzy blogerzy, że samolot powinien wylądować o 8.25 i nie później. Tymczasem po dwóch tygodniach, od, w których, przez które opowiadano nam, że rzekoma katastrofa nastąpiła o 8.56, stwierdzono i przyjęto jako dogmat, że nastąpiło to o godzinie 8.41, to i tak jeszcze jest o 16 minut za długo jak na lot Tupolewa 154 między Warszawą a Smoleńskim. 16 minut za dużo. No właśnie i te 16 minut to jest prawdopodobnie ten czas, który się pojawił. Różnica między 8.56 a 8.41, zwróć uwagę. Nie, nie, nie. O, miał wylądować według przyjętego czasu i według prędkości, z jaką normalnie te tę trasę, wyliczył, wyliczyli koledzy blogerzy, że powinien wylądować o 8.25. Gdyby a. normalnie leciał według tego planu, który był podany. Tak, bo prawdopodobnie nie chodziło o te maszyny, albo były inne inne okoliczności jej podróży. Ale mm. a może do, dokończę o, o tych zapisach z kontroli lotów. Te, które, no. te o których depeszach tu mówimy, one, one wszystkie są dostępne publicznie w systemie kontroli lotów nie można sprawdzić, kto, gdzie, kiedy leciał, tak, to nie ginie. To, że tam zamknęli okęcie, czy nam nawet mogą spalić się całkowicie, to nie przeszkadza temu, że kopie tych wszystkich zapisów historycznych i przyszłych planów lotów istnieją w wielu miejscach. Ja mówię o tym, co, ist, co jest jawne w kontroli lotów w ruchu międzynarodowym ale są jeszcze przecież zapisy radarowe y, naszych sojuszników i naszych rywali i wrogów y, wywiadu elektronicznego wojskowe. Tak? Oni przecież równolegle to nadzorują. Znaczy cały ruch powietrzny jest cały czas nadzorowany również y, przy użyciu radarów także dalekiego zasięgu, które są y, na wyposażeniu polskiej armii. Jeden z... Y, bodajże pułkowników, tak się buńczucznie chwalił, że polski system unowocześniony radarowy no to teraz już jest tak nowoczesny i tak i tak przenikliwy, że my słyszymy nawet pierdnięcie pod Uralem. No więc skoro tak jest no i skoro były podobno dwa wybuchy pod Smoleńskiem, no to polskie wojsko ma zapis tych wybuchów, no bo skoro ma zapisy nawet pierdnięć pod Uralem, no to no. to tym bardziej wybuchów Smoleńską właśnie. Tak, tak, tak myślę No tylko... słuchaj em, kiedy samolot leci to jakie są na jego pokładzie narzędzia, które zapisują historię tego lotu? My, laicy, wiemy o tak zwanych czarnych skrzynkach. Na filmie pana Wiśniewskiego widzimy te skrzynki w pomarańczowych kapsułach w błocie. Prawie się o nie potknął. Takie były, tak mu leżały na drodze od razu. Tymczasem, jak słyszałam, są one przereklamowane. To, są, to jest taśma, zwykła taśma magnetofonowa. Są one przereklamowane, ponieważ o wiele ważniejszy jest rejestrator lotu, tak zwany rejestrator lotu k 363 który waży aż 60 kg, To jest taka wielka skrzynia i który podobno z naszej tutki, tej mówię 10 kwietnia cały czas, o niej mówimy, został podobno dzień wcześniej wymontowany z jakichś ważnych, a niezbadanych powodów. Ale jakie są jeszcze? Jeszcze jest tak zwany FMS, tak? Flight Management System. Ten mechaniczny rejestrator wypadkowy, ten toporny właśnie zapisujący na, na rylce, na, na takim bębnie... Się... Tak, on na takiej taśmie filmowej dosłownie drapie. Tak, tak. i dzięki temu nie, nie można go sfałszować, bo bo, znaczy nie można, sfałszować można wszystko, ale to jest tak, z powodu zastosowania archaicznej technologii, jest to bardzo, bardzo skomplikowane. To znaczy, tam są wszystkie główne parametry zapisywane, ciągłe, nie cyfrowo, ale w sposób ciągły, takim właśnie rysikiem te parametry, czyli wysokość, ciśnienie, parametry te dotyczące siły ciągu, i sterowania. Zapisują się w postaci linii takiej i tam jest kilka, te najważniejsze linie w postaci wykresu są widoczne, czyli taką taśmę można później wyjąć z bębna i poddać ją analizie I te przebiegi są na osi czasu, wszystkie widziane równolegle. Dzięki temu nie potrzebna jest żadna synchronizacja no i nie da się tego oszukać, no bo kawałek tej taśmy filmowej zarysowanej, no jest, no niestety mówi prawdę, co się działo na pokładzie tego samolotu. Do ostatnich tych no. najważniejszych chwil widać ten cały ten ostatni odcinek, czyli co się działo w tych kluczowych momentach. No ale oprócz tego, tego rejestratora, który zniknął nie wiadomo jak, tak? Prawdopodobnie zniknął właśnie dlatego, że nie da się go sfałszować na pokładzie samolotu jest wiele innych rejestratorów, które zapisują to, co się dzieje. Oprócz tego... Ale czekaj, tylko jeszcze wspomnę, jeszcze wrócę tylko do tego, do tej właśnie, tej 60-kilogramowej kobyły, o której przez chwilę opowiadałeś. Otóż z jakichś niezbadanych przyczyn ktoś podobno, to znaczy mechanicy samolotowi wymontowali to w nocy w przeddzień odlotu tego samolotu. Wymontowano to z samolotu. Ten akurat rejestrator. No bo się podobno zepsuł, tylko kłopot w tym, że bez rejestratora fabrycznego tego rejestratora bezpieczeństwa, on nie ma prawa w, w, wylecieć. On musi być sprawny, czyli musi być zamontowany i musi działać, bo to należy właśnie do systemu bezpieczeństwa że no tak. o tym, że ktoś go w nocy wymontował, to są zwyczajne bajki, bo to jest to niemożliwe ze względów proceduralnych. To jest tak, jakbyś ktoś mówił, że, że oficjalnie używany samochód w pułku, no ale tydzień przed wyjazdem w delegację, czy w nocy wręcz przed wyjazdem generała w delegację wymontowali mu na przykład nie wiem, chłodnicę, czy czy, czy, czy Został, został zdemontowany klakson na przykład, bo, bo się zepsuł i nie, i nie mógł działać. No, to wtedy kierowca czy ten mechanik, który go obsługuje w książce wozu pisze, że wymontowano klakson, jest niesprawny, wobec tego nie może jechać w trasę, bo jest niesprawny, bez klaksonu nie może wyruszyć. Po prostu, bo to należy do bezpieczeństwa. No widzisz, to tyle całych przypadków przedziwnych tuż przed odlotem tego samolotu, prawda? Zepsują się wszystkie trzy twarde dyski monitoringu i jeszcze był jeden monitoring, o którym nikt nie wspomina. Mianowicie Okęcie ma monitoring dotyczący hałasu, głośności. I to jest monitoring na obrzeżach lotniska. I ten monitoring również zniknął. No tam wszystko poznikało i, i, i ludzie też pamięć mają wymazaną najprawdopodobniej z, z, ze strachu, bo mają zakaz wypowiedzi, a ci, którzy się odważą coś powiedzieć, to, to dostają nagane i są wyrzuceni z pracy, jeżeli nie coś gorszego. Ja swojego czasu z pytaniami dotyczących właśnie kontroli lotów, e, zwróciłem się do fachowca, bo ja wiem, jak to się odbywa, bo o tym poczytałem, natomiast no nie jestem kontrolerem lotu, no chciałem zweryfikować to u źródła a akurat mamy takie w kraju bardzo dobre źródło mianowicie wieloletniego kontrolera lotów pana Mirosława Kozaka autora książki sensacyjny pod tym dwie wieże on jest w tej książce udowodnił zresztą nie jest jedynym autorem, który to potrafi wykazać, ale po polsku jest naj, najciekawszym badaczem w tej dziedzinie, udowodnił czarno na białym, że y, tak zwane 9-11 w Nowym Jorku czyli by... wydarzenia 11 sierpnia e, przepraszam 11 września y, był, y, były zam, y, w, wojskowym zamachem stanu, czy to był jakiś bardzo podejrzane y, działanie międzynarodowe ale na pewno nie dokonali tego pastuchowie z Afganistanu i na pewno sytuacja nie wygląda tak jak przedstawiono w mediach, że samolot wbił się w wieżę i w związku z tym wieża się zapaliła i, i się zapadła rozwaliła się w drobny pył także bardzo ciekawy człowiek i fachowiec z branży lotniczej Wie, znający tajniki tej kontroli lotów. On Pan Sławomir Kozak. Tak. Mi, on mi potwierdził właśnie w naszej korespondencji, bo on w ogóle odmówił mi odpowiedzi na, na pytania, które mu zadałem. One, było ich kilka, były nieskomplikowane, ale odmówił mi odpowiedzi. Ja go zapytałem dlaczego, bo przecież to nie są jakieś tajne pytania i tak dalej. Przecież ta, ta kontrola lotów jest jawna. Ten system w obiegu informacji jest na całym świecie jawny, więc dlaczego nie chce mi na postawy pytania udzielić odpowiedzi? I po kilku godzinach zmienił zdanie i mi bardziej obszernie odpowiedział, bo czuł się jakby wywołany do tablicy. I co prawda, nie rozwodził się zbytnio, ale okrągłymi zdaniami wyjaśnił mi, że on nie może się na ten temat wypowiadać. Nie chce, dlatego, że podjął taką decyzję, to jest decyzja świadoma. On wie, jak działa system kontroli lotów. Ma nawet gotową książkę na ten temat, czyli na rocznicę, rok temu, miał gotową książkę do druku kilkaset stron. Właśnie na ten temat. I nie i zdecydował się o wycofaniu się z jej publikacji ze względów oczywistych tak to sformułował i potwierdził moje moje zdanie, że no, że kontrola lotów tutaj jest wysoce na, na okręciu wysoce podejrzana mimo tego, że, że przecież to jest sprawa jawna i otwarta i, i powinna być wszystkim znana no proszę dodać 2 do 2. no 2 plus 2 jest cztery jeżeli taki człowiek boi się, czy nie może udzielać odpowiedzi na jawne pytania, tak, no to coś jest na rzeczy tutaj. Temat nam się nie chce wyczerpać, a czas leci, ale proponuję, żebyśmy nie szli na skróty. Może zatrzymajmy się w tym miejscu i dokończymy naszą rozmowę w następnym odcinku. Pożegnajmy się więc krótko do jutra ze słuchaczami. Przypominam, że rozmawiali Joanna Mieszkowiurkiewicz i bloger oraz analityk. Cezoro się kłania. Do usłyszenia.